Witam wszystkich serdecznie. My tu już obrana słuchamy Słowa Bożego i spotykamy się z różnymi ludźmi, a to dojrzałymi osobami, a to dziećmi, a to młodzieżą. Ale do każdego, do młodszego i do starszego, i do bardzo młodszego i do bardzo starszego, Jezus chce dzisiaj przyjść. I chce przychodzić w szczególny sposób w tym Adwencie. I można sobie zadać pytanie, dlaczego my co roku musimy przeżywać te same rzeczy? No mniej więcej z tego samego powodu, dla którego ciągle trafiamy na te same słabości w nas. Na te same rzeczy, które nas blokują, na te same rzeczy, które nam e, przymykają serce. Ciągle na coś takiego trafiamy w nas, co nam nie idzie, albo z czym jeszcze sobie nie radzimy. I Bóg daje nam ciągle nowe szanse, nowe możliwości, żebyśmy przełamali w sobie, a ściśle mówiąc, żeby On mógł w nas przełamać te różne komplikacje życiowe, osobiste. Życie toczy się poza tym dalej i dzisiaj jesteśmy w innej sytuacji niż byliśmy rok temu. A Jezus chce wejść w każdą sytuację i w każdy etap Twojej i mojej historii. Chcę do nas przyjść. Gdybym miał powiedzieć o sobie to, co najważniejsze, to musiałbym powiedzieć to, co powiedział dzisiaj Jan Chrzciciel o sobie. Ja jestem może to zabrzmi mocno i dumnie, ale powiem tak. Człowiekiem posłanym przez Boga, aby zaświadczyć o światłości i abyś Ty przeze mnie mógł uwierzyć. To tylko wtedy ma sens, jeżeli rzeczywiście jestem człowiekiem posłanym przez Boga. Jeżeli Bóg się mną posługuje, to, to ma sens. Bo ja od siebie nie mogę Ci dać nic takiego, co by Ci mogło w życiu pomóc. Nie mam nic takiego ja sam. I gdybym nawet usiłował coś takiego od siebie Tobie dać, to byłoby to oszustwo. Bo każdy z nas, ludzi, potrzebuje zaczerpnąć z tego samego źródła. Znaczy zawsze u Jezusa. I te rekolekcje temu mają pomóc. Należy do wspólnoty Koinonia, ja Mateusz, mój brat, który jest tutaj ze mną i który będzie też pomagał wam się modlić dzisiaj granic i animując śpiew w czasie tej Eucharystii dołączy się do Pana Jakuba i zastąpi go w niektórych pieśniach my jesteśmy członkami wspólnoty, która ma tę samą misję co ja chrzciciel to znaczy pokazywać na Jezusa o to Baranek Boży mówić o to nadchodzi mówić prostujcie Ścieżki Wasze. I to nie znaczy, że Wy macie wyprostować, bo nasze są już proste, i właściwie to tylko teraz o Was chodzi. Nie. My ciągle staramy się nasłuchiwać, którędy Jezus chce do nas przyjść, bo to, że chce przyjść, to pewne. To pewne. Więc nie musisz myśleć, czy do Ciebie Jezus chce również przyjść w tym czasie. Chce. Możesz to zakładać. Inna rzecz, czy my jesteśmy gotowi go przyjąć, czy drogi naszego życia są na tyle proste, żeby on mógł tam trafić. Ale uwaga, nie chodzi o to, żeby były proste, to znaczy doskonałe, żebyśmy wszyscy byli święci, poukładani. Jezus mówi, nie potrzebują lekarza zdrowia. Ale ci, którzy się źle mają, nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, ale grzeszników. Więc powiem rzecz, z którą może nie wszyscy będą chcieli się tak łatwo zgodzić, ale takie są fakty. Jeśli jesteś grzesznikiem, jeśli czujesz się grzesznikiem, bo być to każdy z nas jest. Ale jeśli czujesz się grzesznikiem, to Jezus przychodzi szczególnie do ciebie. Problem zawsze jest tam, gdzie człowiek nie czuje, że powinien się nawracać, że, że coś jest nie tak. Problem zawsze jest raczej tam, gdzie mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku, bo jesteśmy na mszy, do tego na sumie, pokropili nas wodą święconą, więc jesteśmy czyści. Jesteśmy grzesznikami. I o tyle, o ile sobie z tego zdamy sprawę i się na to zgodzimy, o tyle Jezus przychodzi do nas. Jezus nie przychodzi pogłaskać nas po główce, nie. Jezus przychodzi, żeby być znakiem nadziei dla tych, którym tej nadziei brakuje, żeby Przynieść dobrą nowinę ubogim, czyli takim, którzy sami z siebie nic nie mają i którzy jedyne na co mogą liczyć, to na Pana, na Jezusa, na to, że On przyjdzie i ich wesprze. Bo ten, który pokazuje Panu Bogu, ile potrafi, ile dla Niego zrobił, jeszcze nie wie, użyję tutaj sformułowania proroka Izajasza, że nawet nasze dobre czyny przed Bogiem są jak skrwawiona szmata, czyli jak opatrunek higieniczny damski, przepraszam, tak mówi Słowo Boże. Dla Żyda to nieczyste. Tyle są warte nasze dobre czyny bez Boga. Bez Bożej inicjatywy. Nasze dobre czyny, którymi próbujemy pokazać Panu Bogu, że oto jesteśmy świetni dla Niego. Dobra nowina dla ubogich to dobra nowina o tym, że Bóg chce przyjść do naszych serc i dać nam wszystko, co nam jest potrzebne. I że to nie On potrzebuje czegoś od nas, ale my potrzebujemy czegoś od Niego. A ściślej potrzebujemy Jego samego. Dlatego Dobra nowina dla ubogich to jest mam dla Ciebie wszystko. Zaufaj mi. Biblijnie ubogi to nie biedny, ale ubogi to ten, który ufa, że wszystko ma u Boga. Czy dużo, czy mało posiada, zależy od Boga. Nadchodzący Jezus jest tym, który opatruje rany serc złamanych. I nawet nie będę zadawał ci pytania, czy są tutaj takie osoby, które mają o serce złamane. Bo jestem przekonany, że wielu, wielu z nas na różnych etapach naszego życia doświadczyło doświadczyło złamanego serca, zranienia, tego, że ktoś mnie zdradził, że zawiódł moje zaufanie, że ja mu wierzyłem i zostałem na lodzie. Jezu przy, Jezus przychodzi, żeby takie serca leczyć. Nie żeby mówić nawróć się tylko. Każdy z nas ma się nawrócić. Ale przede wszystkim Jezus przychodzi nas uleczyć, żebyśmy byli w stanie się nawrócić. Bo zanim my możemy zrobić coś dobrego, to On pierwszy, On pierwszy wychodzi do nas, podaje nam rękę, podnosi nas, pociąga nas ku sobie. To jest awant, słuchajcie. To jest awant. To nie sprzątanie serduszka, żeby było wypucowane i wyglancowane. Zawsze można posprzątać, a potem zamknąć na cztery spusty, żeby nikt nie nagrudził. Nie. Nasze serce o tyle jest gotowe, na przyjście Jezusa, o ile jest otwarte. A Jezus, kiedy przyjdzie, zrobi tam porządek. to jest jedna z tych rzeczy, których się obawiamy, bo Jezus robi porządki generalne. Jezus, słyszeliśmy dzisiaj, ogłasza wolność tym, którzy są zniewoleni. Chodzi tu zarówno o taką wolność zewnętrzną, kiedy Jezus przywraca wolność człowiekowi, którego ktoś uwięził. Mieliśmy ostatnio taką głośną sytuację z księdzem Mateuszem, misjonarzem z Afryki. Pamiętacie? Ostatniego uwolniono, wrócił do Polski. Jest szczęśliwy, jest wolny. On sam mówi, że jego życie teraz to życie przed i po porwaniu. A ściślej po uwolnieniu. Ale te zniewolenia nasze bywają też bardzo wewnętrzne. są takie rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. Rzeczy, których się wstydzimy. I zobaczcie, znów, Adwent nie polega na tym, że teraz musimy się od tego wszystkiego uwolnić, żeby Jezus mógł do nas przyjść. Nie. Mamy tylko powiedzieć, Jezu, przyjdź i uwolnij mnie. Bo to Jemu zależy na tym, żebyś tego uwolnił. Żebyś mógł, mogła powiedzieć Mu tak, przyjmuję Cię w moim życiu, Jezu. Dlatego to, co Ci ogłaszam dzisiaj, co Ci zapowiadam, Jezus chce przyjść z darem wolności do Ciebie. I chce z tym wszystkim przyjść za darmo. Rok łaski u Pana to jest czas, kiedy wszystko otrzymuje się za darmo, a przede wszystkim otrzymuje się zbawienie. A co to znaczy, że Jezus przynosi mi zbawienie? Nie chodzi tylko o zbawienie wieczne, choć oczywiście to będzie zwieńczenie i dopełnienie wszystkiego, czego się możemy spodziewać. To będzie szczęście bez końca. Ale nie, chodzi tylko, nie chodzi tylko o to. Chodzi także o to, że Jezus chce być twoim ratunkiem. Żebyś wiedział, że kiedy jest sytuacja trudna, to On chce ci pomóc, żebyś się z tym do Niego zwracał. Żebyś poszukiwał ratunku u Niego, a nie gdziekolwiek, byle był. I Jezus też, mówimy o zbawieniu, nie tylko ratuje nas z różnych opresji, ale daje nam całkiem nowe życie. To życie otrzymujemy od Niego wtedy, kiedy poddajemy Jemu nasze życie. Mówimy, Panie Jezu, ja wiem, że Ty masz dla mnie najlepsze propozycje, że Ty jesteś Bogiem, który zrobił wszystko dla mnie. Oddałeś dla mnie swoje życie, zmartwychwstałeś, chcę poddać Tobie całe moje życie. I wtedy moje życie nabiera nowego blasku. Bo zaczyna być życiem zmartwychwstałego. Co to znaczy? Mądre, teologiczne, prawie że? Życie zmartwychwstałego we mnie zawsze będzie mówiło jest rozwiązanie, jest nadzieja. Jest trudność? Będzie jej rozwiązana. Jezus, kiedy przychodzi do Twojego serca, nie uwalnia Cię od problemów. Tylko staje się ich rozwiązaniem. I sprawia, że te problemy, które masz, trudności, życie codzienne, nie odbierają Ci radości, tylko, że jesteś szczęśliwy wśród tych wszystkich rzeczy. Taki stan trwałego szczęścia chce Ci przynieść Jezus, jeśli tylko wyprostujesz Mu drogę, jeśli tylko nie odwrócisz się, i nie przykryjesz się maskami, obawami, niewiarą, że to właśnie do Ciebie, jeśli tylko się nie schowasz przed Nim. On nie zrobi niczego wbrew Twojej woli. On przyjdzie na Twoje tak. Przyjdź, pani Jezu. Tak. Otwieram Ci moje serce. I to jest dobry krok na początek tych rekolekcji. Otwieram Ci, pani moje serce. Działaj w tym czasie w Nim. Nie tylko w Adwencie, nie tylko w czasie Bożego Narodzenia, ale teraz, już! Działaj i dokonaj tego, co chcesz. Przynieś mi, Panie, to, czego mi brakuje. Opatrz rano mojego serca. Przyjdź, Panie, i uwolnij mnie z tych wszystkich rzeczy, które są we mnie powiązane jeszcze, w których nie jestem wolny. Przyjdź, Panie, Oddaję Ci moje życie. Ty mi daj Twoje. I zobaczysz, że On zacznie działać. I będziesz widział realne skutki tego działania w swoim życiu. Tak jak ja zobaczyłem. Bo przecież nie zawsze byłem tym, kim jestem dzisiaj. I w mojej młodości naprawdę nie byłem zainteresowany Panem Bogiem, choć pochodzę z wierzącej rodziny. Ale w czasie buntu, w czasie naporu Niechęci do obowiązków. Nie chciałem się wcale chodzić do kościoła, a mimo to chodziłem, bo bardzo oportunistycznie umiłowałem święty spokój i nie chciałem mieć problemów z rodzicami, więc chodziłem, ale chodziłem tak trochę jałowo. I dopiero wtedy, kiedy poznałem ludzi wierzących, poznałem wspólnotę oazową. To była pierwsza połowa lat 80. Ludzi, którzy mnie przyjęli jak swojego, chociaż widzieli mnie po raz pierwszy w życiu, kiedy tam poszedłem. Ludzi, których, którzy żyli na co dzień blisko Jezusa, dlatego że czytali Słowo Boże i ten Jezus dla nich był konkretną osobą. Ja od nich, mógłbym powiedzieć, zaraziłem się tym Jezusem. Zaczęli mi czytać Pismo Święte. Jeszcze wtedy nie było takich fajnych aparacików do czytania Braille'em. Biblia nie była wtedy jeszcze wydana pismem Braille'a na papierze, więc jedna z animatorek przychodziła do mnie i czytała mi po kilka rozdziałów Ewangelii. I tak poznałem Jezusa obecnego w moim życiu. I ten Jezus pociągnął mnie dalej za sobą i dzisiaj jestem tutaj właśnie do tego, że On mnie pociąga. I może pociągnąć również Ciebie. Żeby Twoje życie, w tym życie religijne, również nie było tylko jednym wielkim powtarzaniem tego samego. Pozostawaniem w pewnej rutynie, przyzwyczajeniu, Ale żeby to było życie zawsze nowe. Z Bogiem, który przynosi ciągle coś nowego i fajnego. Dobrego. Żeby też było życiem nowym, czyli takim, które nie tracisz szczęścia tylko dlatego, że pojawił się jakiś problem albo coś smutnego się wydarzyło. Takiego życia Ci życzę i takie życie przyniesie Ci Jezus, jeśli tylko otworzysz Mu swoje serce. Amen.